Panie pośle, wspomniał Pan na początku, jak to rolnicy kilkadziesiąt lat temu, gdy tylko zobaczyli trochę lepsze ziarno gdzieś na polu, to od razu próbowali się wymienić. No Dlaczego? Dlatego, żeby tą lepszą genetykę również rozmnażać na swoim polu. No, dziś do czegoś takiego już nie trzeba się uciekać, bo mamy materiał kwalifikowany, ale przed hodowlą nowych, coraz lepszych odmian stoją coraz poważniejsze, coraz większe wyzwania. W jaki sposób możemy pomóc hodowlę oraz rolników, którzy chcą siać coraz lepsze, nowe odmiany? Pierwsze, upowszechniać wiedzę, mówić o tym, a więc, żeby rolnik był przekonany. Dwa, tworzyć warunki wspierające rolnika w pozyskiwaniu materiału siewnego. Już jak on będzie przekonany, ale jeszcze trzeba mu troszkę pomóc także finansowo. A więc na ten cel muszą być środki i mogą być to także środki nie tylko budżetu krajowego, ale także środki unijne. Po trzecie no, trzeba wspierać w tym zakresie badania, a więc finansować badania związane właśnie z nowymi odmianami. A to, jest, to jest najlepsza forma innowacji. że nie nowe środki chemiczne, choć też nowe środki ochronności są bardzo potrzebne, takie, które są przyjazne dla środowiska, ale w pierwszej kolejności nowe odmiany. Nowe odmiany, które bardziej są plonotwórcze, bardziej odporne na różne warunki klimatyczne, pogodowe, susze, czy bardziej odporne także na choroby, ale przede wszystkim no, które mają większą, większe, większe planowanie. To jest taki inteligentny rozwój, gdzie decyduje wiedza, nauka. To wszystko to jest takie właśnie nowoczesne pojmowanie innowacji. Według tych przepisów, które w tym momencie mamy w Polsce, hodowla nowych odmian jest finansowana z poniekąd jakby składek rolników, z tych opłat licencyjnych za materiał kwalifikowany i te opłaty są ściągane od większych rolników przez agencję nasienną, która zrzesza poszczególnych hodowców, przede wszystkim polskie firmy hodowlane. Wielu rolników się na to skarży, dlatego, że agencja nasienna potrafi ich nawet po sądach ciągać. Panie pośle, jak to można lepiej rozwiązać. Jak to w Europie Zachodniej się rozwiązuje? Już, myślę, że rolnicy też mają świadomość i jak będą znali, wiedzieli, jaki uzyskają z tego tytułu, że kupią nową odmianę, e, efekt to oni będą w stanie także przeznaczyć swoje środki. Ale myślę, że y, właściwe jest, aby im w tym, w tym ich wspomagać, szczególnie w tym pierwszym okresie, żeby ich zachęcić, bo już jak zaczną stosować nowodmiany, to wtedy już z tej drogi nie zejdą. I w związku z tym myślę, że ta forma, forma, forma takiej finansowej pomocy jest też bardzo właściwa i celowa. Wracając jeszcze do dopłat do materiału siewnego kwalifikowanego, to teoretycznie to powinno być tak, że dopłata powinna równoważyć różnicę pomiędzy materiałem niekwalifikowanym dostępnym na rynku, a materiałem kwalifikowanym, no tak, jednak nie jest. Może nie w pełni może nie w pełni powinna pokrywać dopłata, ale pokrywa, powinna pokrywać y, no, y, większą część tej różnicy. Ale przede wszystkim y, także to, co mówiłem na początku, problem świadomości wiedzy, że to da efekt y, w postaci y, wyższych plonów. I ja myślę, że, że, że to się rozpowszechnia. Czasami no, jest problem z dotarciem do małych producentów, no, bo u nich ten efekt będzie też ale on nie ma takiej skali wielkości ekonomicznej jak przy gospodarstwie, gdzie ta produkcja jest na dużym obszarze. Czyli nie należy podnosić dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego? Trzeba podnosić, trzeba podnosić ale no, też je można uczynić tych dopłat zbyt wysokimi żeby jednak był też jakiś udział w tym rolnika, żeby on wiedział że też dopłaca bo, bo i tak to mu się opłaci i ostatnia sprawa. Mówi się, że w krajach Europy Zachodniej, w Starej Unii dopłaty obszarowe są wyższe niż u nas. Jakie widzi pan szanse, w, jakim, w jakiej perspektywie czasowej, że dorównamy do nich? Te dopłaty obszarowe nasze są wyższe niż były w Wielkiej Brytanii. Są wyższe niż w Portugalii oczywiście są niższe niż w Grecji ale w Grecji jest nietypowym krajem czy Malta my się musimy porównać z Niemcami te dopłaty na razie jeszcze są niższe niż w Niemczech ale jeśli weźmiemy drugi filar, który też jest dla rolników i koledzy z Niemiec to mówią, musimy liczyć oba filary, wielkość obu filarów i odnosić do powierzchni, to wtedy te dopłaty te różnice w tych dopłatach są już, już nieduże ale także mówią tak, no tak, ale wy macie jeszcze niższe koszty produkcji. Zbliżone. Zbliżone, ale mówią, mówią, mówią, mówią, mówią że w środku produkcji tak, nawozów, środków chemicznych, ale mówią, jeśli są, to dlaczego pracownicy od was przyjeżdżają i pracują u nas na, na naszych gospodarstwach, na naszych, na naszych farmach. Mówią, no bo, bo u nas więcej zarabiają. No to też prawda, że, że jednak no, tamte prace w rolnictwie są wyższe i e, wyższe koszty z tego tytułu niż w Polsce. A jeszcze inną sprawą są tak zwani plantatorzy dopłat rolnicy z Marszałkowskiej lub wiele innych nazw opisujących tych, którzy A, tylko pobierają dopłaty i nie, nie ty, pracują ty, w ogóle na rolnictwie. Jak z tym poradzić te, te, te sobie? Czy według obecnych przepisów dopłaty po, mają prawo otrzymać tylko ci rolnicy, którzy na tej ziemi pracują. A więc jeśli rolnik dzierżawi, to rolnik powinien brać dopłatę i myślę, że to jest do, do, do zweryfikowania i to trzeba w przyszłości robić, żeby dopłaty były kierowane do rolników, którzy na tej ziemi produkują. Produkują i nie chodzi tylko o to, że ktoś pracuje w ten sposób, że ma ileś tam hektarów i, i przyjedzie raz w roku tak. kosi łąkę i, i on w tym czasie no mówi, jak to ja pracowałem, zarządzałem tym koszeniem, byłem tam, zapłaciłem za to. No, no tak, no, no to, jest, to, jest, to jest po prostu tak delikatnie mówiąc, naciąganie.